Lepszy to, to po prostu yy, po, powiedzcie mi o tym, bo, bo chciałbym z tego skorzystać. Księga Ród. Ród ciekawa kobieta. No. Piąty, e, trzeci rozdział od 3 do 4 wersetów wiemy o tym, że to są pierwotypy Kościoła Jezusa ta jest tutaj przedstawiona jako Kościół również jako wierzący poszczególny. Boaz jest przedstawiony tutaj jako Chrystus to jest pierwotyp Chrystusa, zresztą wiemy, że z tego związku przyszedł na świat król Dawid, Salomon to była jego pra, pra, pra, pra, pra, pra, babka, pra, pra, pra dziadek, to byli tacy, to, to, to był właśnie Boaz i była roda. Niech się wywodzi z tej linii. W ogóle jest miał ciekawą linię, jak wiecie. Prostytucja ta, tam była i tam inne jakieś takie elementy patologiczno zwrotowe. Generalnie taki, z takiego rodu ludzkiego się Pan nasz wywodził. I teraz jest tutaj oprócz Chrystusa i Kościoła jeszcze jedna postać, ta postać to jest teściowa, tej ród. porządna kobieta i ona tutaj prezentuje Bożego Ducha i ona uczy, ona uczy, ona jest spowinowacona z Boazem, ona jest jego krewną, rozumiesz, i ona teraz uczy ród. wiecie czego uczy ród? Jak ma zbajerować Boazem. No, jak ma podać? Mocna sprawa. Boaz to jest bogaty człowiek. Człowiek mający władzę, człowiek mający pieniądze, człowiek mający siłę, ale też człowiek pełen miłości, pełen, e, pełen zrozumienia. I to jest jej krewny. On od strony tutaj literalne jest wykupicielem tak zwanym, czyli krótko powiedziawszy, one są dwie samotne kobiety, w tamtym czasie mówię, nie było ZUSu, nie było takich rzeczy, kobiety naprawdę nie miały za łatwo. Facetci mieli dużo łatwiej niż kobiety, kobiety miały, nie miały tak łatwo, musiały sobie znaleźć jakiegoś faceta. Jedyne osoby, które były w stanie funkcjonować bez faceta, to były jakby dwie kategorie. Pierwsze to były takie, które były na utrzymaniu świątyni, ale ona, żeby być na utrzymaniu świątyni, to trzeba było być już wiekową osobą i trzeba było być osobą, która jest wdową, prawda? Albo trzeba było być prostytutką. To tylko był taki wybór. I nawet trzeba chłopa mieć. Albo mieć ojca lub brata, który by wziął autorytet nad Twoim życiem. Kobiety nie pracowały kiedyś jakoś, wiecie, one zawsze były przy mężczyznach i one tak mają. One są samotne, nie posiadają kogoś, kto ma nad nimi autorytet. i ona e, zaczyna chodzić, ta ród na pole tego boaza i tam sobie zbiera kłosy, ziarno sobie organizuje, tak żebrze właściwie troszeczkę, chociaż też wkłada pracę swoją, boaz to widzi, jakkolwiek historię sobie przeczytacie i teraz e, e, to się dzieje i ona cały czas opowiada swoje teściowe, jak to z tym boazem jej się dobrze gada, jaki to on dobry człowiek i co? Jej teściowa to jest stara wyjadaczka, ona wie jak się sprawy mają i mówi tak, aha, zaczyna coś tutaj się kręcić, coś tu się ma na rzeczy i mówi, chodź tutaj, a ona jest zielona ta jej w ogóle, ta tej ta, ta, ta, ta, ta, ta, syna i ona mówi, dobrze siadam i powiedz mi, co mam robić, ona mówi, powiem ci, co ty masz robić i mówi tak, i zaczyna się Boże objawienie. Umyj się. Umyj się. Nam się wydaje, że możemy iść do Boga i być w oknoju. Nam się wydaje, że my w ciele możemy iść do Boga. Nie możemy iść w ciele, bo Bóg jest kim duchem. Nie idziemy w ciele do Boga. Żeby dotknąć Boga, musisz go dotknąć w duchu. To nie jest człowiek fizyczny, że go dotkniesz i, i, i, i, i będziesz mieć kontakt. To jest dotknięcie w duchu. Umyj się. Jak można dotknąć Boga? Duchem. Żeby dotknąć duchem, trzeba być oczyszczonym z zewnątrz. Jezus za Twoje grzechy. Amen. Ale chodząc po tej ziemi, co się dzieje z Twoim życiem? Upadasz, brudzisz się, osiada na Tobie duchowy pył. Wchodzisz często w ciało, włazisz w świat. Co masz w niebie na to? Krew, krew, krew. Ja będę od razu przy tym wszystkim mówił, troszeczkę o, o, grupach, o grupie uwielbienia. O ludziach, którzy są lewitami, ludźmi, którzy są jakby powołani przez Boga, żeby prowadzić kościół, prowadzić wspólnoty do uwielbienia. To muszą być ludzie czyści. Nigdy nie tolerujcie w grupie uwielbienia ludzi nieczysty Nigdy. Wiecie co jest w ogóle podstawą grupy uwielbienia? Wspólna modlitwa. Trzeba ćwiczyć. Trzeba grać. Trzeba śpiewać. Ale podstawowa rzecz to musi być zjednoczenie w duchu. Musi być jedno w duchu. Nie ma czegoś takiego, że ktoś dobrze gra, czy ktoś dobrze śpiewa do grupy uwielbienia. Nie. to disco polo life. <grym> nie, nie potrafisz się zrealizować, masz jakieś takie e, muzyczne pragnienia. Nie ma żadnego problemu. Zatrzymkę stawiasz sobie na ulicy, gitarka, możesz śpiewać, zawsze jakieś grosiwo zajmiesz. To nie talenty są odpowiedzialne za jakość uwielbienia. To namaszczenie duchowe jest odpowiedzialne. Talenty są przydatne, bo łatw, ładniej się słucha ludzi, którzy są utalentowani. Jak ktoś ładnie gra i ładnie śpiewa, to się go ładniej słucha. Derek Pring był człowiekiem, któremu słońce nadepnął na ucho jak on Kościół założył pierwszy swój w Londynie i mówi tak bracia i siostry, chcemy, będziemy teraz uwielbiać Pana chciałbym żebyście zgłaszali się, kto z was ma pragnienie nikt się nie zgłosił, on mówi nie ma problemu od następnego spotkania on zaczął wielbić Boga trochę to trwało ale po kilku tygodniach zaczęła się tworzyć grupa Z po prostu. A Derek wychodził i swoim oksfordzkim, proszę Ciebie, wiesz, akcentem śpiewał. No, w ząb nie umiał śpiewać. W ząb nie umiał śpiewać. To nie ma znaczenia, czy ktoś umie śpiewać, czy ktoś nie umie śpiewać. Dla Boga to nie ma znaczenia, dla ludzi to ma znaczenie. A więc talenty są pożądane, trzeba też trenować, trzeba ćwiczyć, trzeba się rozwijać w talentach. To jest bardzo ważne. Nie można, nie można, ja mówię, gdzieś tam nie ma grupy uwielbienia, ja mówię, proszę bardzo, albo przez cud przyjmij umiejętności, albo idź się uczyć. Zbieramy swoje pieniądze na to, żeby po prostu zapłacić ci lekcje e, śpiewu, <śmiech> gry, nie ma problemu, zasłuchaj, tak? Ale co jest podstawowe? Ubyj się. Ubyj się. Ja sobie nie wyobrażam grupy uwielbienia, że ktoś tam sobie papierosa popala. Albo ktoś tam sobie M jak Miłość ogląda w domu, przychodzi, To dzisiaj się troszkę spóźnie, bo M jak Miłość ogląda ja mówię, cóż już nie przychodź. Już nie przychodź. Trzeba Cię uwolnić najpierw. Tak? Dopiero Ty potem możesz grać w grupie uwielbienia. Umyj się. Namaść. Mówi dalej do niej. Namaść. Lewici są namaszczeni. Namaszczeni ku prowadzeniu ludzi przed Boży tron. Namaszczeni. Czyli to musi być coś nadprzyrodzonego nad tobą. Ty musisz ćwiczyć, jeszcze raz mówię, Ty musisz się rozwijać w talentach, ale musi być coś nadprzyrodzonego. Coś nadprzyrodzonego. To jest, wys to, jest to słychać. Moja żona jak zaczyna na przykład e, śpiewać, ja mówię, to jest nadprzyro coś, nadprzyrodzonego coś się dzieje. Ja słyszę często jak ktoś uderza w klawisze, to jest nadprzyrodzone często, nadprzyrodzone. Nadprzyrodzone. Ja wczoraj cię podkręciłem. Wczoraj Cię podkręciłem, rozumiesz? Dlaczego? Bo ja, bo, bo ja wiedziałem, że, ty, że, że potrzeba Cię podkręcić. Rozumiesz? Bo, coś, bo, jest, jak, bo jest, jest namaszczenie. To ty, ty, jest dużo pracy. Dalej, ale to nie chodzi o to, że, że, że masz pracować i musisz pracować. Musisz się w tym rozwijać. Ale namaszczenie zaczyna być. Ty już cię improwizowałaś. Ostatnio nie mogłaś. Nie mogłaś się jakby przebić przez coś. Ale tak ma być właśnie. Rozumiesz? To jest coś, co się tworzy. Nie wolno się, nie, my liczymy na namaszczenie. Na namaszczenie. Boże jest w stanie zrobić sama uwielbienie yy, i śpiewają. Teraz będzie uczyła się, będzie, będzie grała, z znalazłem człowieka na siłownie ze mną. Chodzi organista. Pięknie gra nauczyciel będzie grał. Będzie, będzie uczył Agaty i będzie uczył stare. Na, na, na keyboardzie. Facet, który Wiesz, w ogóle wierzący człowiek. Wierzący człowiek, który w ogóle jeszcze ma umiejętności i umie uczyć. Nie? Ale dlaczego? Bo to jest potrzebne. Bo my musimy, e, my musimy się kształcić, tak? ale my musimy przede wszystkim w namaszczeniu rzeczy robić. To namaszczenie przyjaciele łami Jarzmo, To nie ładna muzyka. To nie nowoczesna muzyka ani nie starodawna muzyka. W jednych kościołach mówi się: u nas jest starodawna muzyka. Jest przy takim jednym kościele usługiwałem, oni przyszli, rada starszych nie wzięła przed usługą. Mówi, bracie, u nas to nie jest tak jak u was. Okej, okay, mówię. A mówię, jak jest u was? No u nas co? mówimy my lubimy, my lubimy śpiewnik pielgrzyma. I my śpiewamy. Ja mówię, nie ma problemu. Ustał przy mnie ten starszy, później jak zaczął śpiewać. No nie W ogóle normalnie do mnie mówił, normalnie. A potem jak zaczął śpiewać z tego śpiewnika, to mu się zmienił głos. I tak jak do mnie mówił na przykład tam bracie, no mówił do mnie z tą religijną nutą, ale potem odwiał tak Jakże kocham ten czorstki krzyż Ja mówię, o Boże. już wiem, że nie będzie łatwo Wiesz o co chodzi? Okej okay. Nawet nam kazali usiąść w konkretnych miejscach Nie, nie wyławaliśmy się, śpiewaliśmy ze śpiewnika pielgrzyma A potem te dziebuchy zakapturzone w tych tych rzygały demonami Jedna padła, druga padła, trzecia padła. I pastor tutaj mówi, no bracie Arturze, mówi, no to trzeba brać i z nowego i ze starego ja mówię, tak brać. <słyszy> <słyszy> tak. ja popatrzyłem po tych dziewkach, ale w tych chózkach tam ja mówię, Boże, sama depresja na około. Trzeba to uwolnić po kolei. Mówię, kto, kto z was kochani, chce się moi czysty wyszli. Ale, ale to my lubimy to, inni lubią, no, nowo, my, my nowoczesną muzykę robimy, wiele o co chodzi, nowoczesną. My nowe wino pijemy. Ja mówię, dobrze, i stare jest dobre, i nowe jest dobre, warunek jaki, że to wino, a nie jawol! Marki Samuraj! Wiesz o My mamy pić dobre wino, a nie mam roty jakieś, kleborzuty. Bo to jest ciało! Nieważne, czy w starym pytaniu, czy w nowym wydaniu. Rozumiesz o co to chodzi? To ma być namaszczone, bo namaszczenie łamie jarzmo. Amen. Namaszczenie łamie jarzmo. Co robi Bóg? Przyjdźcie na ucztę. Zastawię Wam stół czym? Pamiętacie, czym nam Bóg zastawi stół? To no, pamiętam. Dobrymi, wystałymi winami. Jakie wina pija Jezus? Dobre, wystałe wina. Nie mam rody. Nie Jakie jedzenie? Tłuste, Jezus lubi na tłusto, rozumiecie? Na tłusto lubi, Jezus lubi dobre, wystałe wina, takie jest uwielbienie, na tłusto i dobre, wystałe, namaszczenie musi płynąć, namaszczenie, lewici muszą być namaszczeni, ona, ona mówi, Umy się, namaść się, Trzy. włóż na siebie strojne szaty, nie ubieraj się, pyle jak. Ja czasami patrzę na ludzi i mówię, jak ty wyglądasz? Jak wyglądam? Ja mówię człowieka, jak półtora nieszczęścia. Jak ty tak możesz wyglądać? Powiedzcie się w Czucholandzie można kupić sobie za 5 złotych fajną rzecz. Człowieku, ja nie rozumiem. Weź się za siebie. Kiedyś tego jednego pastora, przyszła kobieta, cała taka ubrana, cała była szara, od góry do domu taka była cała. Mówię, pastorze, coś ze mną chyba nie tak. On tak spojrzał mówi, musisz się przebrać, pójdź do miń, fryzurę. Jak to mam się, ale pastor, ja to chciałem duchowej usługi. Najpierw się przebierz i zmiej fryzurę, bo on wiedział o co chodzi. On wiedział, rozumiesz, że to jest niemożliwe, żeby ten człowiek wziął przełom, jak ona nie zdejmie z siebie tego, tej baledry. Rozumiesz, tak się nie chodziło nigdy, nigdy. W XVI wieku tak się nie chodziło. Że to depresja z niej waliła, wiesz o co chodzi? To trudno, żeby się dziwiła, że demony depresji do niej lgną, jak ona ma takie włosy. Rozumiesz co chodzi. Rozumiesz? Tu chodzi o to, że ubierz się w strojne szaty. W strojne szaty. W innym miejscu Biblii jest napisane, że Bóg będzie łupcił naszych wrogów, abyśmy mieli na dobre ubranie. Hmm? <ślesk> Chodzi o to, żebyśmy my prezentowali tego Boga. Jakiego Boga będziesz prezentował? dla Ciebie? A tutaj mówię, ubierz się w stronę. Ty musisz być strojny. Jak strojny? Strojny w duchu. Ty nie możesz mieć byle jakości w sobie. Idę byle ja? w Wielbible, Ja czasami ktoś mną, jestem gdzieś gdzieś zawrożony, usługa. No bracie Arturze, to ile mówi, ja zaplanowałem trzy pieśni. Ja już mówię, no już nie jest dobrze. Zaplanował trzy pieśni. Już zaplanowali trzy pieśni. Dzisiaj trzy pieśni mamy zaplanowane. No trzy pieśni... Ale po co? Wiem, bo on mi wyda... No Chyba, że nie chcesz. Ja mówię, to nie chcę. Nie jak to ode mnie zależy. Ja mam wybór między trzema pieśniami, a niczym. To no, mamy nic. Bo ja wiem, że trzy pieśni będą, proszę Ciebie, te trzy pieśni nic nie zmienią, wręcz pogorszą sytuację. Zaśpiewają trzy piosenki, które znają wszyscy, rozumiesz, na świecie. Które oni najlepiej znają. Rozumiesz? Po prostu. I nic to nie da, bo to ciało będzie, to nie jest strojne. Strojna rzecz jest zupełnie inna. Strojna rzecz jest, wiecie, z czym się różni strojność od niestrojności? Jak ktoś jest strojny, to na niego zwracasz uwagę. Jak ktoś jest niestrojny, jest podobny zupełnie do nikogo, rozumiesz, to na niego nie zwracasz uwagi. Spójrz na ulicy: strojność i niestrojność. Na strojność jest mile popatrzeć. Na niestrojność nie. Religia mówi, my musimy być tacy wtopieni w społeczeństwo. Ja mówię, jak mafia sycylijska. Musimy być tacy, jak społeczeństwo. To była prawdę. Koza Nostra to miała takie zasady. Nie wolno się wam wyróżniać z tłumu. Czy z ty dzwony, ty dzwony. Wiesz, chodzi? wiesz, chodzisz, dwie wąskie kieszenie na brzytwy, wiesz, i posuwasz do przodu, nie? Jest taki brat, człowiek, wspaniały człowiek, ale on miał zatrzymał się, proszę Ciebie, w upieraniu w latach 70 i on chodził, chodził tak ubranią właśnie Ewangelii. Jego się ludzie bali, bo on wygląda jak pedofil. Rozumiesz, że to chodzi? Naprawdę! Tu chodzi o to, że on tak wyglądał, ale w życiu nie przetłumaczysz człowiekowi, brater, tak nie można! I w duchu tak my często się zawołujemy, przychodzimy do Boga i wyglądamy tak właśnie jakoś. Nie! Musisz być strojny, świeży. Żeby być strojnym, świeżym, to ty musisz przebywać z tym Bogiem, żeby widzieć, jaka jest obecnie moda w niebie. Jak to dzisiaj archaniołowie noszą się na salonach? Jak to dzisiaj w duchu jest? Czy dzisiaj złoto nosimy na górze czy na dole? Czy dzisiaj chodzimy w takich nakryciach cywilnych? Ty musisz w duchu to widzieć. Lewita to jest człowiek, który widzi to w duchu. Jakie są trendy nieba? Trendy nieba. Musimy tego pragnąć, ten głód, o którym mówiliśmy, musi nas do tego posuwać, bo wiecie, on musi nas do tego pociągać. Jakie są trendy nieba dziś, a nie trzy piosenki zaśpiewamy. To to casting? Co mówi dalej do mnie? Zobacz.